Nic nie jest w stanie śmierci powstrzymać. Niejedną prośbę śle, znów pod niebo, ono zabiera. Bez żadnych pytań, po dniach udręki, czas otępienia. Bezradność wdziera się w umysł krzykiem, lata mijają, czy coś się zmienia? Kto dziś zrozumie w sidłach psychikę, w obraze patrzę z grozy na świecie?